Przedstawię. Witamy serdecznie, Misterium Grozy i Gorektyw na jednej antenie, na jednej częstotliwości i na jednej taśmie. Nie, nie taśmie, to już nie te czasy. No ale na pewno na jednej fali. Wspólnie dzisiaj dyskutujemy, gadamy o grozie. Ja nazywam się Błażej Grygiel. Artur Olchowy. I Krzysztof Korsarz-Bieliński z Misterium Grozy, hej. Ja od razu Artur, Tobie oddam głos dzisiaj, bo Ty dzisiaj zadajesz pytania, a my się podobno mamy jakoś mierzyć z odpowiedziami. Tak, przyznaj bez bicia, to był mój pomysł, żeby robić audycję wspólnie. Głównie dlatego, że zarówno Błaże jak i Korsarz na horrorze czy na grozie znacie się o niebo lepiej ode mnie, a Wybrałem taki temat dosyć pretekstowy, mianowicie jakiś czas temu wyskoczył w internetach trailer filmu Córki Dancingu, tyle, że jego wersja przeznaczona na rynek anglosaski chyba, pod tytułem The Lure, i tam się okazało, że jest to film, jest to musical, ale z elementami horroru i elementami fantastycznymi, czego w ogóle nie było widać w pierwszym polskim trailerze, który, na który natknąłem się rok temu. I to był jeden powód, dlatego myślę, że fajnie by było powiedzieć sobie o tym filmie, a potem od, po, od tego filmu yy, możemy przejść do drugiego yy, pretekstowego, mianowicie do, do drugiego pretekstu yy, tej rozmowy, mianowicie notatki na blogu yy, Orbit Łukasza Orbitowskiego. Wszystkie linki będą przy nagraniu, czy przy wpisie, więc będzie można się zapoznać z całością. Łukasz Orbitowski napisał, Polski horror jest jak polska piłka nożna, polski kino widowiskowe, polski transport publiczny, polskie elektrownie atomowe i wiele innych rzeczy, to znaczy nie udał się i nigdy się nie uda. Grabiński przymierał głodem. Gdyby Stephen King urodził się w Polsce, miałby bloga, pracowałby na kasie w Lidlu, a w najlepszym razie pisał linie dialogowe do Pawła Prawa Agaty, czy czegoś podobnego. Od siebie dodam, pisałem horrory i szarpetki, Czerpałem się z życiem, przestałem, natychmiast był bestseller. I to jest drugi pretekst, myślę, że który warto by było omówić, co jest nie tak z polską grozą, a może ta diagnoza jest niesłuszna. Więc myślę, że możemy zacząć od filmu. Jeżeli chodzi o recenzję, to akurat chyba znowu mogę oddać Błażejowi głos. Dobra, to ja na szybko zacznę, bo yy, ja film widziałem drugi raz. Za pierwszym razem zrobił na mnie jedno wrażenie, za drugim razem zrobił inne. Generalnie mi się podobał, bo ja bardzo lubię, jak w polskim kinie pojawi się coś innego, to się zdarza rzadko, mniej więcej raz na 15 do 20 lat. Takie filmy jak kołysanka, jak Eukaliptus, jak Kalafior, czy wreszcie córki Dancingu. To są takie fajne eventy, które niestety bardzo szybko przemijają, no ale są bardzo ciekawe, godne odnotowania. No i tak naprawdę najważniejsza rzecz, no bo to jak zwykle polecam i zostawiam słuchaczom naszym do, do, do, do recenzję, żeby sami ją sobie wyrobili, ale jak różnie można opowiedzieć o tym samym filmie pokazują właśnie te trailery i ta dyskusja, która ostatnio przeszła przez internet i trafiła właśnie do nas. Mamy dwa trailery tego samego filmu, dwa sposoby opowiedzenia i zachęcenia widza do wejścia w tą samą historię, z czego pierwszy trailer Polski jest trailerem smutnego, obyczajowego filmu o zespole muzycznym w PR Traelu, gdzie jest jakaś historia miłosna. Drugi trailer, przeznaczony na rynek za oceanem i chyba na Sundance Film Festival, zresztą trzymam mocno kciuki, jest trailerem horroru e, tr i musicalu trzymającego się w klimatach dekadenckich klubów, e, sceny disco, wszystko jest sparkling, wszędzie są kule lustrzane, cekiny i tak dalej, i tak dalej to są dwie zupełnie zupełnie różne opowieści ja trzymam oczywiście mocno kciuki za odbiór na zachodzie, szczególnie, że to jest dobry moment teraz mamy falę synthwave'u w zeszłym roku Umar Prince w tym roku święcą tryumf takie gwiazdy jak, nie wiem, Midnight Perturbator jak m.in. Time Cop no, ludzie z powrotem kochają syntezatory mają jazdę na dużą że sportowe buty z białymi językami. W związku z tym fajnie, super, lećmy w to. A dla nich Polska, PRL i disco w Polsce nad rzeką jest czymś mega egzotycznym. Pytanie pojawia się jednak jedno w kontekście tego, o czym powiedziałeś. Do diabła. Dlaczego nie można było tego filmu w Polsce równie dobrze zareklamować, kiedy to jest cały czas ten sam obraz? Krzyśku? Właśnie tutaj Błażej dużo już rzeczy powiedział, które mi też nasunęły się na myśl. Jeżeli chodzi o moje takie spostrzeżenie, to ja powiem szczerze, widziałem ten film tylko jeden raz, dopiero wczoraj. Więc właściwie to wy dla mnie go odkryliście, odkryliście ponieważ wcześniej faktycznie z to, z czym miałem do czynienia, był to trailer filmu musicalowego, może nie tak smutnego, jak mówił Błażej, bo raczej on mi trochę tutaj pachniał taką lekką komedią w tym wszystkim, taką, taką brudną komedią, które w Polsce już się pojawiały, no i... Ogólnie właśnie nie byłem tym filmem zupełnie zainteresowany. Dopiero kiedy się okazało, że w nim są wątki nadprzyrodzone, takie można powiedzieć, tutaj akurat trochę trzeba zdradzić szczegóły, że te wątki są bardziej takie klasyczno-literacko-grozowe, czyli związane z romantyzmem mniej więcej, no i one zupełnie zmieniają oblicze tego filmu w takim kontekście, że właśnie pojawiły się aż dwa te trailery. I ja tutaj przynajmniej w, tak sam sobie zadając jakieś pytanie, pomyślałem o tym, że po prostu mamy dwa odrębne jakby rynki zapotrzebowania na jakieś emocje związane z filmem. I tutaj w Polsce akurat, żeby ten film został jakoś dostrzeżony szerzej, tak jakby, tak mi się wydaje, że tak jakby autorzy tego trailera i w ogóle też również filmu poszli tutaj pod tym kątem, że ludziom trzeba pokazać mniej więcej to właśnie, co było takie, koloro, powiedzmy, kolorowe w PRL-u, te takie kluby trochę dla VIP-ów, tak jakby, gdzie występy dawały różne takie właśnie egzotyczne, w cudzysłowie, zespoły. i Tutaj była właśnie trochę jakby pójście w stronę tej nostalgii takiej prl można powiedzieć. I to tej nostalgii, i to też było bardzo ważne w tym filmie, właśnie zupełnie odpolitycznionej. I to też bardzo cieszy, ponieważ tutaj właściwie nie ma żadnej, e, chyba żadnego wątku związanego z polityką. No i co wiąże się z tym dalej, to to, że e, właśnie... Ten jakby trailer poszedł na Polskę, a ten trailer, który ja oglądnąłem, który został przedstawiony właśnie zachodniej publiczności rzeczywiście przedstawiał horror na, tak, na miarę takiego no wręcz nawet można byłoby powiedzieć rozbuchanego filmu takiego już wyższej klasy, z wyższym budżetem. Tak to wszystko mniej więcej wyglądało i właśnie związanego z musicalem i z właśnie no horrorem typowym, ponieważ w trailerze zachodnim pojawiły się elementy właśnie pożerania tego serca bodajże, czy tam właśnie wnętrzności ludzkich przez owe y, przyjemne niczego sobie przecież syreny. I tutaj kwestia taka ostatnia, która nasuwa się na myśl to właśnie to, czy po prostu widz y, taki zachodni powiedzmy anglo, anglojęzyczny nie jest bardziej mm, zainteresowany pewnego rodzaju właśnie elementami e, takiej tajemniczości i horrorów e, ogólnie w sztuce i w ogóle można powiedzieć, że takich elementów nie tyle horroru, co samej nawet fantastyki, niż po prostu w Polsce, a być może jest to po prostu tylko coś takiego, że... Twórcy takich utworów jakby boją się wyjść z takim towarem na nasz rynek, bo mają zakodowane, że u nas na przykład kultura grozy jakby nie istnieje, co według mnie jest właśnie tak nie do końca prawdą. Czyli wstyd. Po prostu wstydzimy się tego, że możemy mieć potwora, że możemy mieć potwora innego niż w, oczywiście ten piedestałowy z ballad i romansów. Wstydzimy się strachu, wstydzimy się grozy a jedyny pop, na jaki możemy sobie pozwolić, to pop pod kontrolą, bo nawet muzyka, zwróć uwagę, muzyka w pierwszym traileru tym polskim, wybrano najbardziej taneczny numer, o najbardziej takiej zwartej, mocnej budowie, który polubił tak. zarówno fani, prawda, disco polo, jak i fani disco z lat 70., a trailer dla amerykańskiej publiczności wybrał zupełnie inny utwór. Tak, dokładnie, zresztą w samym filmie były takie uderzające różnice w motywach utworów, które były tam prezentowane, od takiej właśnie ludyczności po taką po prostu, no po, po, po disco. A mam może jeszcze trochę w kontekście tych trailerów jeszcze chciałbym was pytać, czy e, e, nie jest to może raczej brak profesjonalizmu przy promocji tego filmu w Polsce, bo wydaje mi się, że to znaczy polski widz jest już tym widzem wioski globalnej. Nie oszukujmy się, oglądamy te same horrory, co ogląda cały w zasadzie zachodni świat. U nas się pojawiają w kinach wcale z niewielkim opóźnieniem. Te tytuły, które są akurat na blockbusterowe, czy są na topie na, jako nowości, no teraz jest ta autopsja Jane Doe, jest dyskutowany na zachodzie tak samo jak w Polsce, my dostajemy te same filmy, dostajemy te same treści, a wychodzi na to, że one się u nas sprzedają, a kiedy pojawia się produkt krajowy, to taki, wydaje mi się, że jest jakiś taki kompleks prowincjonalny, że my nie możemy zrobić horroru, bo nie robiliśmy, bo nie mamy takich tradycji. Bo to co? No właśnie, bo... To się nie uda co mnie tak nie może, mnie wkurza po prostu. <śmiech> A czy ja mam trochę inną, in, inną inną rzecz właśnie taką, którą chciałem mniej więcej powiedzieć w związku z tym filmem, ponieważ Cury Dancing'u były chyba filmem, o ile się nie mylę, gdzieś tam po części spowinowaconym z Instytutem Sztuki Filmowej Polskiej. I wiąże się to też z tym, że u nas takie powiedzmy te środowiska akademickie, mimo wszystko, bo przynajmniej tak jak ja rozmawiam z różnymi ludźmi, mimo wszystko one ciągle jeszcze bronią się przed tym, aby uznać fantastykę, już nie mówię o horrorze, jako pełnoprawne gatunki literackie, które niosą ze sobą istotne treści. Może to oczywiście się zmienia i ja jestem właśnie ogólnie zdania takiego pośredniego, bo są ludzie ze środowisk właśnie akademickich, którzy mówią, że w ogóle o, dramat jest, jeżeli chodzi o horrorowe sprawy i, i fantastyczne, że jest ciężko, ale sam widzę, że ci sami ludzie po prostu już jakby przecierają te szlaki, zdobyli już trochę tytułów naukowych, wydali dużo świetnych książek i to się ogólnie zmienia. Ale mimo wszystko jakby te główne jeszcze osoby decyzyjne na wyższych stanowiskach może mają po prostu to do siebie, że elementy takich, takiej literatury i takiej sztuki traktują właśnie jako bardzo takie no, nieprzystające do czegoś, co jest istotne i co ma wyrażać w ciekawe treści. No i być może tutaj właśnie Instytut Sztuki Filmowej też w jakiś sposób trochę na to wpłynął, a pójście jakby na zachód było już jakby takim krokiem bardziej już w stronę komercyjną i może ktoś, nie wiem, ktoś inny tam decydował. Ciężko tak powiedzieć. Bo z drugiej strony nie wierzę też, żeby twórcy tego filmu nie mieli świadomości, że działają właśnie po części w takim właśnie świecie, powiedzmy właśnie, horroru i grozy. Zresztą to widać nawet chociażby w efektach specjalnych, kiedy wyrywane są płaty skóry, z gardła ofiary i tak dalej. To mo może zanim w ogóle odpłyniemy w kierunku tego, jak, jak wygląda kondycja polskiej grozy, polskiej fantastyki i w ogóle fanów czy, czy, czy odbiorców. Może wróćmy na chwilę do filmu, to znaczy, jak oceniacie ten film jako, jako fani horroru którzy, czy fani fantastyki, którzy oglądacie te, może jakby to nie, nie do końca gówno nurtowe e, historie? Bo to jest tak naprawdę historia Małej Syrence, która po prostu ma siostrę i to nadal jest historia o Małej Syrence. E, ja może powiem od siebie, mi się bardzo podobała stro od strony wizualnej. Znam tę historię, bo to jest historia baśni, na której się wszyscy wy wychowaliśmy. Um, od strony wizualnej bardzo mi się podobało. I to chyba tyle plusów. To znaczy, historia była miejscami przekombinowana według mnie. Było trochę scen, które bardzo się kłóciły, z, z, z, z... znaczy wprowadzały pewien dysonans u odbiorcy. Albo to jest groza, albo tutaj mamy jakieś kino strasznie metaforyczne, albo traktujemy wszystko bardzo dosłownie, albo idziemy w kicz, albo idziemy w jakąś awangardę. I to w pełni zrobi się bałagan. I od strony muzycznej to chyba Błażowi zostawię, żeby się poznęcał. To jeżeli chodzi tak o właśnie moje jakby zdanie na temat tego filmu, no to on mi się tak podobał na tyle, że mogę powiedzieć o nim, że był niezły. Tam rzeczywiście zgodzę się, Artur, tutaj z tobą zupełnie, że jeżeli chodzi o właśnie stronę wizualną, był on świetnie dopracowany. Naprawdę niewiele było takich elementów, które byłyby jakoś, nie wiem, rażące, czy, czy, czy też właśnie jakieś takie... No, można powiedzieć jak to w polskim kinie, no, niektóre rzeczy związane z efektami specjalnymi i tak dalej no, bywają y, marnej jakości, a tutaj wszystko było akurat tak na swoim miejscu, znowu super, też jakichś efektów y, takich gigantycznych nie było. Było to zrobione ze smakiem, z kolei jednak y, uważam, że właśnie fabularnie odstawało to od takich naprawdę dobrych muzykali pod tym kątem, że y, w takich... Ogólnie w tych takich bardzo uznanych filmach muzykalowych zawsze ta fabuła i piosenki, one ze sobą jakby tak współgrały na różnym etapie yy, całości. A tutaj jest to takie trochę za bardzo poszarpane, nie do końca, znaczy widz się może domyślić co z czego wynika, jakie są elementy yy, łączące te różne poszczególne, fragmenty filmu, ale jest on jednak pofragmentowany według mnie i to jest akurat takim minusem, co, co, co, przed, znaczy dla mnie minusem takim do przełknięcia, ale na przykład dla ludzi, którzy nie za bardzo siedzą jakkolwiek w takich filmach i nie, ba, nie bardzo w, lubią jakby takie gatunki, no to będzie film raczej niestrawny i ciężko, ciężko tutaj będzie o jakieś do, pozytywne opinie. Zresztą z drugiej strony Patrząc na ten nieszczęsny film web, który jest właśnie takim śmietniskiem ocen, no to sami widzimy jak wyglądają oceny tego filmu ogólnie, można powiedzieć, przez wszystkich kumulowane. No i to od strony wizualnej był taki, no i, i od strony fabularnej dla mnie. No, były momenty, które rzeczywiście mnie interesowały, ale czasami właśnie też były elementy takiej trochę rozciągłości, trochę takie przynudnawe. Też czasami, jeżeli chodzi o utwory, to też nie do końca były jakby, nawet te, jeżeli chodzi o te ludyczne, takie balladowe fragmenty, też mogły być lepiej skomponowane, a myślę, że więcej akurat uwagi jakby dano w stronę tych elementów bardziej dis diskotekowych i tych znanych piosenek i ich przeróbek niż właśnie do tej takiej warstwy folkowej można byłoby powiedzieć. No i tak jak mówię, no według mnie po prostu film niezły, ale jakoś tak, żeby szału jakiegoś na mnie nie zrobił po prostu. Być może też nie, nie jestem odbiorcą dobrym, jeżeli chodzi o muzykale, to też jest jeszcze druga sprawa. No to teraz ja wychodzę na to. Ja muzykale lubię. Przyznaję się szczerze. Rocky Horror Picture Show kocham na tyle, że mam nawet fragment wytatuowany na łapie. I po prostu ta forma strasznie mnie kręci. My w Polsce tradycje mamy różne muzykalowe jednak. Ale zdarzały się perełki i, i ja nie mogę przeboleć tego, że w Teatrze Rampa nie są grane już Pieśni Morderczyń, bo to był wspaniały projekt. Potrafimy, naprawdę potrafimy. I ten film moim zdaniem też pokazuje, że potrafimy coś zrobić, potrafimy po drodze sporo spieprzyć, ale może najpierw o tym, co potrafimy zrobić. Potrafimy zrobić film, który pokazuje atmosferę dancingu, coś co dla nas jest opowieścią rodziców i wujków szczególnie, i ciotek, a dla publiczności z zachodu będzie czymś egzotycznym i absolutnie niesamowitym, bo ich dyskoteki wyglądały zupełnie inaczej. Film bardzo fajnie wizualnie pokazuje to, czym jest rzeka i w ogóle ten dancing nad rzeką. Ja tutaj chylę ogromnie czoła przed ludźmi, którzy filmowali, oświetlali i pracowali przy postprodukcji. Kolory w tym filmie są doskonale rozegrane, to znaczy z jednej strony przy wodzie ilość zieleni, turkusów, błękitów itd., a z drugiej strony w klubie ilość różów, neonowych, saledynów, odmian fioletu itd., itd. To są kolory naprawdę wspaniałe. I myślę, że te kolory mogą się bardzo spodobać publiczności 20-35 w Stanach Zjednoczonych ze względu na to, że dzisiaj mamy modę na synthwave, na retro, po filmie Drive, po ostatnim Neon Demon też był taki film. Generalnie jest ogromna, ogromna moda. No i oczywiście po Hotline Miami grze komputerowej, która z wszystkich z powrotem wrzuciła VHS-y rewolucje fitnessu, komiksów i tak dalej, i tak dalej, więc gdzieś tam ta tęsknota, ta nostalgia za tymi kolorowymi latami jest ten film może zostać w ten sposób fajnie odczytany z drugiej strony jest też sporo tego PRL-u którym nawet część z nas pamięta Żuki, prawda Duże Fiaty, Dom Handlowy Sezam i tak dalej, i tak dalej. Nie ma polityki, więc brawa wreszcie, nie ma bogojczyźnianych martyrologicznych klimatów jeżeli chodzi o muzykę, to mm, mam rzeczy do zarzucenia i nie, to może najpierw od tej dobrej strony. Dobra strona to Kinga Price, która jest fantastyczna, która świetnie śpiewa, doskonale gra, która jest y, takim przykładem aktorki, którą mógłbym porównać choćby do Meryl Streep, to znaczy aktorka, która zdaje sobie sprawę w jakim jest wieku i czyni z tego atut, zamiast y, na siłę próbować udawać, że jest w innym wieku. E, naprawdę wielkie brawa i świetnie śpiewa. Reszta aktorów śpiewa źle, niestety. A tu tak, to właśnie też bym się zgodził, że przede wszystkim to, to, to wpływało na tych, na, właśnie na te utwory związane z ludycznością. One były tak właśnie trochę bezpłciowo, że tak powiem, zaśpiewane. Jest Taki mają odczucia. Bezpłciowo, jeszcze byłbym w stanie wytrzymać że brak płci, okej, okay, spoko. No, nie, nie każdy... A czy to może złe, może złe odniesienie nie, właśnie, nie, nie, bo tutaj nie, też nie, chodziło, że fałszowały nie, po prostu. właśnie, właśnie, tam po prostu fałszują. No niestety. Słychać. rozminięcie jest tonacją. No i ja wszystko rozumiem, ale... I z rytmem, i z tempem. No bo właśnie, no ja, ja wszystko rozumiem, ale to nie jest produkcja nakręcona komórką przez kumpli. To jest profesjonalny film z ogromnym sztabem produkcyjnym. Może lepiej byłoby, gdyby ktoś za niektóre osoby w tym filmie, na przykład aktorki grające główne role, nagrał inne te piosenki? Nie chcę być niemiły i wredny, bo te aktorki zagrają bardzo dobrze i w ogóle mam nadzieję, że je zobaczę jeszcze w niejednym filmie. Wcale nie dlatego, że są bardzo nadobne i pokazują w tym filmie rzeczywiście swoje dzięki. Nie, bardzo chętnie je zobaczę ubrane w zbroję od stóp do głów, żeby sobie mogły pograć, a nie tylko się pouśmiechać i powyglądać. Natomiast jeżeli chciałby pośpiewać, to proponuję jednak troszeczkę dłuższy czas na konsultację z ekspertem przeznaczyć. I rzeczywiście jest ogromny rozdźwięk pomiędzy tymi ludowymi balladami i romansami, tą poezją w stronę Mickiewicza śpiewaną, tymi meduzami, a tymi utworami disco, które po prostu strasznie grzeją. Byłaś serca biciem świetne i wiele, wiele, wiele innych. Naprawdę robi robotę. Jak oglądaliśmy film, to Artur zwrócił, ty zwróciłeś mądrze uwagę, nie? Że... Także w latach 80. mieliśmy tak dobrych tekściarzy i tak dobrych kompozytorów i tyle jest tych piosenek naprawdę na każdy temat, że znaleźć jakiś szlagier e, e, i po prostu go wsadzić do tego filmu, zamiast specjalnie komponować te piosenki dla syrenek, by to było bardziej spójne, tak jak masz pokazany ten jeden, no to jest końcówka lat 80. co te syreny miały innego śpiewać, jeżeli one pod koniec tych lat 80. -tych w PRL-u wylazły przy Moście Gdańskim czy gdzieś tam. Na, na, na brzeg. E, więc tutaj też było, był, ktoś, chyba bardzo, ktoś chyba przekombinował, próbując zrobić ten podział na te demony, bo syreny są demonami, a właśnie na, na załogę, załogę tego klubu, czyli resztę tego zespołu. To mi się bardzo nie spinało i myślę, że faktycznie wtedy to by, ze względu na e, Polifonię, jaka była w latach 80. modna w disco, lepiej by to zabrzmiało. W sensie te dwie aktorki grające seren nie powinny śpiewać solo. No, a jak śpiewają w duecie, to i tak w oktawach, które są bardzo bezpieczne, i, i tym bardziej przy tych oktawach słychać rozjazdy. Tak. Niestety, co troszeczkę boli. Co nie zmienia faktu, że. Yy... Ja te dysonanse słyszałem za drugim razem, kiedy oglądałem ten film i na pewno obejrzę go jeszcze trzeci raz przy jakiejś okazji, ponieważ uważam, że to jest film, który warto obejrzeć, warto go oglądać, warto go analizować, bo jest ciekawy, bo jest inny, bo jest bardzo odważny jak na Polskę, w której my naprawdę boimy się sięgać po rzeczy trochę bardziej kolorowe, niż klimaty więzienno-kafelkowe. Byłem ostatnio na konwoju dlatego. Zresztą konwój fajny, ciekawy, polecam, ale... No, takie filmy to my umiemy robić, jak trzeba dużo przeklinać e, i być smutnym i najlepiej jeszcze pić wódkę. Natomiast jak mamy pokazać cokolwiek innego i trochę więcej koloru i światła i można nawet coś zaśpiewać i potańczyć, no to jakoś niestety polski widz rozkłada się po prostu kompletnie i, i, i polski twórca tak samo nie daje sobie rady. Szkoda ogromna. Krzyśku jeszcze jakieś uwagi? A tutaj Artur tylko chciałem się zgodzić, właśnie jak wspomniałeś o tym, że w, właśnie w latach 80., i jeszcze 90. bardzo dużo w polskiej, no zresztą 70. też, bardzo dużo powstawało właśnie utworów no, znakomitych, wręcz nieprzeliczonej ilości w polskiej muzyce, które no, w, Właśnie to jest to, nad czym boleje współczesna muzyka i zawsze ja to też powtarzam, że brakuje teraz naprawdę dobrych tekściarzy przede wszystkim, no i też zespoły nie są już tak jakby oryginalne w sposobie komponowania muzyki, jak i jej realizacji jak dawniej. A może to też dlatego się z tym wiąże taka moja luźna uwaga, że po prostu teraz dostęp do sprzętu nagrywającego ogólnie, do różnych technik realizacji jest wszędzie bardzo podobny i to wszystko, mi się wydaje, idzie na minus, jeżeli chodzi o polską muzykę, która no, dawniej wychowywała się na zupełnie innych e, zasadach. Polska muzyka też ma, ma to do siebie, że z jednej strony tak, no, demokratyzacja sprzętu <grywa> wpływa na to, że wszyscy mogą, a nie każdy powinien. No ale z, z drugiej strony jest też tak, że mamy, mamy internet, e, który sprawia, że jest tego tak dużo, że no, ciężko jest wyłowić cokolwiek dobrego. Ludzie już dawno przestali uważać dziennikarzy muzycznych za autorytety, skąd słusznie, bo dziennikarze muzyczni są 100 lat za dinozaurami. Jeżeli chodzi o interesowanie się czymkolwiek, na trójce możesz dalej posłuchać Brother's In Arms i świeżego, młodego zespołu Pink Floyd. I to też myślę, że pokazuje naszą kondycję. A z drugiej strony jakby nadawcy, którzy mogliby promować młodych artystów, no, mają zarabiać i są zainteresowani zupełnie, zupełnie czym innym. No i jeszcze jeden argument, który zresztą padałeś, przy, jak oglądaliśmy film, że dzisiaj zasadniczo większość twórców będzie do końca życia ćwiczyć w garażach i występować po jakichś klubach gdy, na zasadzie w wolnym czasie, bo kiedyś muzykom płacili. Tak, to jest. To jest to no, tak. Rozmawialiśmy o tym oglądając ten film, wiesz, że. No bo ja też jestem muzykiem, i gram. I zaobserwowałem coś takiego, że w tym filmie widać, że muzykom wtedy płacili za granie. Wow! Ale film jest ciekawy, na pewno jest bardzo wart tego, żeby go obejrzeć, żeby może się z nim pokłócić, żeby zobaczyć polskie kino z innej strony. No, że ktoś się w ogóle odważył zrobić taki film, bo po no. do linii węży wszyscy się boją, no. Tak, tutaj właśnie też bym się zgodził bardzo, że tak wejdę w słowo, że to jest warty, warte obejrzenia film. Mm. Dobrze, to z, czyli w zasadzie możemy się zgodzić, że polecamy, przynajmniej jako zjawisko. Tak, obejrzeć, mieć to... własne zdanie. Więc polecamy i Misterium, i, i Gorektyw polecamy do Córki Dancingu. Natomiast nasza audycja się jeszcze nie kończy, dlatego że został nam jeszcze drugi problem, mianowicie ogólnie zaczynając wychodząc od filmu i kondycji grozy, która była pokazana w, w, w dwóch trailerach, w kraju i za granicą. I biorąc pod uwagę właśnie felieton Łukasza Orbitowskiego, czy z polską grozą jest aż tak źle? bo z tego trudno powiedzieć, to znaczy my trochę siedzimy w środku, my znamy tych wszystkich twórców, ale ostatnio znajomy wydawca, wydawca fantastyki powiedział, że polska fantastyka uznanego autora, który pisze trochę bardziej ambitną fantastykę, ale jest rozpoznawalny i jeździ i się promuje, to jest 2 trzy tysiące egzemplarzy rocznie. To jak to wygląda w przypadku grozy, Krzyśku? O, no jeżeli chodzi o literaturę grozy, no to... No chyba jedynym autorem, który utożsamia się ciągle z horrorem jako takim i który zarabia na swoich książkach i sprzedaje je najprawdopodobniej właśnie w ilościach i tysięcy egzemplarzy, nie setek, no to jest chyba Stefan Darda. I tutaj on pozostaje jakby takim jedynym na razie niedoścignionym dla wielu autorów pułapem. No druga sprawa, co wiąże się z Łukaszem Orbitowskim, też ma się trochę inaczej jakby do całej tej sytuacji. Wydaje mi się, że Łukasz, bo on już jakby odszedł od pisania horrorów jakiś czas temu. Odchodził tak powoli. To też nie było dokładnie tak, jak on pisze na swoim blogu, że zrobił raz ciach i nagle wyskoczył bestseller. On ciężko sobie na swoją pozycję pracował. On jako pisarz horrorów już w tamtych latach według mnie szedł w taką właściwą ścieżką, która przyczyniła się do tego, że stał się osobą popularną i rozwinął swój talent jednocześnie pisarski i ogólnie, można powiedzieć, stał się postacią rozpoznawalną. Chociażby można powiedzieć, że zaczynało się to od tego, że Łukasz, kiedy wydawał swój drugi tom opowiadań, szeroki, głęboki, wymalować wszystko, chyba bodajże taki był tytuł, no to on spowinowacił się z taką ekipą krakowską sztuki nowoczesnej, literatury współczesnej, ha-art ha bodajże. No i to była ekipa, która bardzo prężnie działała, można powiedzieć, tutaj na tym rynku i Łukasz też dzięki nim trafił w, w, we właściwe miejsca, poznał właściwych ludzi, zainteresował swoją literaturą również jako wtedy, można powiedzieć, jeden z chyba nielicznych pisarzy, którzy właśnie starali się pokazywać swoje utwory gdzieś dalej i dopiero później tak naprawdę powstawały, wydawane zostawały kolejne książki naszej współczesnej literatury grozy i Łukasz mi się wydaje, że patrzę trochę na to wszystko pisząc na tym blogu z takiej perspektywy już trochę archaicznej. Kiedyś było rzeczywiście bardzo ciężko, teraz czasy się trochę zmieniają, aczkolwiek dalej jest ciężko, jeżeli chodzi o autorów grozy i tak z mojego punktu widzenia no te książki, wiadomo, one sprzedają się tak sobie raczej. Chyba jedynym takim prężniej z działającym i sprzedającym się wydawnictwem będzie wydawnictwo Wideograf. No i Gmorg troszeczkę, tyle że to jest cały czas ma młode i małe wydawnictwo, ale tak, tak znaczy, można Gmork... być widoczni. Tak, Gmork prężnie działa, robią też to co najważniejsze, czyli bardzo profesjonalnie podchodzą do swojej pracy i książki, które wydają są naprawdę na bardzo wysokim poziomie, więc oni też pracują jakby swoją całą, całą formą nad tym wszystkim ale tak jak mówię, no wideograf już jest wiadomo trochę starszym wydawnictwem ta sieć dystrybucji, ich książek jest dużo szersza, zresztą można je tam znaleźć, czy to w jakichś supermarketach nawet, czy, czy, czy w Empikach, więc to trochę przysłuża się jakby sprzedaży i jest to trochę inna, inny pułap tego wszystkiego, ale reszta właśnie autorów, no tkwi trochę w takim podziemiu, nie ma co ukrywać i ich książki, jeżeli sprzedają się w takich ilościach kilkuset egzemplarzy, to jest naprawdę wydaje mi się sukces. ale to jeszcze do czego zmierzam i już tak szybko kończę, to się, to się wiąże z tym, że tak naprawdę rynek naszej polskiej literatury grozy dopiero teraz zaczyna jakoś ewoluować i powstawać szerzej od paru lat. Tak na dobrą sprawę wtedy, kiedy książki swoje zaczynali wydawać tam na początku lat 2000 czy tam Kazimierz Kyr, czy Dawid Kain, czy jeszcze inni, Łukasz Radecki, to na przykład wtedy jeszcze takiego jakby odbiorcy Grozy nie było. Gdzieś, gdzie niegdzie te książki przesiąkały wśród fanów fantastyki, wśród których oczywiście ciągle byli fani literatury Grozy, ci, którzy pamiętali Amber i Phantom Press chociażby. No i oni jakoś do tych książek docierali, ale... Nie było takiej jakby korelacji całego rynku ze sobą grozy, który dopiero tak naprawdę od paru lat właśnie wydaje mi się zaczyna powstawać. I teraz czasy się zmieniają i myślę, że jeżeli chodzi o literaturę grozy, jakoś będzie szło to w tendencji do przodu. A to nie jest tak, słuchajcie, ja to mówię jako lajki osoba z zewnątrz, bo ja nie siedzę w polskiej grozie, sobie poczytam, sobie obejrzę, tak? ale jestem z boku. Zastanawiam się, jak to jest, czy może problemem z polskim czytelnictwem grozy nie jest autor i wydawca, tylko czytelnik. Znaczy, jeżeli ja na przykład, przykładowy, pójdę sobie do swojej pracy, yy, zwykłej i zwyczajnej, powiem o, lubię książki Stephena Kinga. No to wszyscy, no dobra, jasne, znamy, no fajnie, spoko, spoko. Powiem, no, lubię książki grama Mastertona. No dobra, no, jest taki gościu, w sumie zabawne, może być. Może być, ale jak powiem, że czytuję polski horror, to wszyscy myślą, ty zboczeńcu, ty cholerny perwersie. Jeszcze dwa zdania i zaraz cię walimy z roboty. Wiesz, ja myślę, że coś, coś w tym jest. Są, takie, są rzeczy, które się już jakby przyjęły i nie jest wstyd mówić o tym, że lubisz czytać Stephena Kinga, bo lubisz czasem się pobać. Tak samo nie, do niedawna było, no lubię sobie poczytać Greja, bo wiem, co to BDSM i w tym momencie wszyscy, którzy zna, wiedzą, co to jest BDSM, umierają ze śmiechu. E, w, lubię sobie poczytać o wampirach, więc Stefanie Meyer sobie poczytam, wszyscy umierają ze śmiechu. E, i, I może to jest ten problem, że e, tak naprawdę w Polsce e, to nie jest w dobrym tonie czytać takie rzeczy. No przecież patrzę na Ciebie jak na Zielonego Tygrysa, jak się powiesz, że fascynują cię horrory. Bo tutaj przerwę, no, znaczy przerwę, chyba, chyba już będę mógł wejść w słowo. <śmiech> ja, oczywiście, ja też zdarza się. Chodzi tutaj o to, Błażej, że zgadzam się właśnie po części z tobą też, że u nas jakby nie ma takiego czytelnika, który by takiego szerokiego grona czytelników, którzy by Rzeczywiście tą, o, po tą literaturę. Na tak tak? No właśnie, tak, bo to troszeczkę jest jak coming out. Dzień dobry, nazywam się Błaże i interesuje się horrorami. Plask pomidor. <głos> Tutaj jeszcze masz się na przykład tak z takimi rzeczami do czynienia, kiedy ja na przykład obserwuję różne grupy facebookowe, czy tam jakoś kontaktuję się z ludźmi, czy nawet tutaj to, co włażej powiedziałeś, że kiedy mówi się do kogoś, że czyta się horrory, to ludzie robią wielkie oczy. Ostatnio tak powiedziałem do w czasie rozmowy z jedną panią, taką nową jakby moją pracodawczynią, no to też, kiedy rozmawiałem z nią i powiedziałem, że lubię czytać właśnie horrory, się tym interesuje, to zrobiła wielkie oczy i taka trochę była przerażona i taka nie, niepewna, czy zatrudnia właściwą osobę na właściwy stanowisko, ale na szczęście przekonałem ją dosyć szybko, że tak jest. No i co się z tym wiąże? Jeżeli druga sprawa, bo to jest pierwsze to, co właśnie powiedzieliśmy tutaj, że jest to jakby w dziwnym tonie czytanie horrorów poza Kingiem i właśnie jakimiś autorami w stylu właśnie Mastertona, no ale druga sprawa jest taka, że część odbiorców horroru w Polsce jest przyzwyczajona jakby do tych autorów, do tych nazwisk, do ich stylu pisania i wtedy, kiedy dostają na przykład do ręki książkę polską, oni nie bardzo wiedzą, jak ją ugryźć. Często na przykład jest coś takiego, co ja miałem, na przykład jak byłem dzieciakiem, że kiedy czytałem te zachodnie horrory, no to była tam cała nomenklatura zachodnia, cała, cały sta sztafasz tej, tej zachodniej cywilizacji i w ogóle. No a kiedy ja na przykład miałem czytać o czymś polskim, to mi się wydawało to takie miałkie i nie na miejscu. I być może tak dalej jest z niektórymi ludźmi, którzy czytając zachodnie horrory uważają je po prostu, bo są przyzwyczajeni do tego, uważają za coś dużo bardziej wartościowego niż na przykład książki polskie opisujące polską rzeczywistość i zmagające się z Polskimi problemami. A mam takie pytanie, czy może jedną z przyczyn nie, nie są sami twórcy grozy. To znaczy, rynek jak jest niszowy nie będzie miał tak profesjonalnej oprawy. W sensie zdarzało nam się wydawać przecież całą mnóstwo selfów, które oczywiście były krzyżowe redagowane przez profesjonalnych redaktorów też jak najbardziej, bo wśród fanów i twórców Grozy są również redaktorzy, ale cały czas. Było to oceniane, nawet jeżeli się udało namówić kogoś, żeby zrobił recenzję, żeby wrzucił do notkę na temat tej antologii do, do jakiegoś swojego bloga czytelniczego, czy jakiś artykuł na ten temat popełnił, to było to z góry oceniane. Widać, że to jest cel, widać, że sobie sami zrobili dla, dla, dla zabawy, dla, dla promowania gatunku, wobec tego ocena momentalnie leciała w dół. A z drugiej strony zdarzało mi się trafiać na y, y, publikacje. Y, polskich autorów, które nie są na, na, na najwyższym poziomie. To znaczy czasami wychodzą polska groza, niestety, no zresztą tak samo jak zachodnia, no nie, nie okłamujmy się, tylko wydaje mi się, że jeżeli jest tak wąski rynek odbiorców, to w zasadzie w, w polskiej literaturze grozy powinien wychodzić tylko cre de la -kreme. Może to jest ten problem, Czy że potrzebujemy po... jakby e, profesjonalizacji. Tak, wypuszczać mniej, a wypuszczać lepiej, żeby sobie wychować może publiczność, która nie... Która Teraz znaczy... Wiecie, bo my mieliśmy przecież dobre propozycje grozy. Jezus Maria, ja nie mówię już o literaturze, bo to jakby był, byłoby banał, powtarzanie o Grabińskim i o całej reszcie, prawda? Bo na, naprawdę, wszyscy to wiedzą, ale mieliśmy też naprawdę dobre propozycje filmowe, jeśli chodzi o fantastykę, nawet jeżeli chodzi o horror. I to nie tylko te stare, bo już nie będę pił do tych opowieści niezwykłych, tego cudownego serialu, który jest takim polskim Twilight Zone'em i to naprawdę na takim poziomie, no ale mogę pić na przykład do Das, który jest filmem, stosunkowo niedawnym, okej, okay, to nie jest horror, ale to jest groza. Tam nastrój, niepokój i, i atmosfera czegoś niesamowitego jest tak potężna, tak dobrze nakreślona, że my naprawdę umiemy. Może wypadałoby w takiej sytuacji tych macek więcej przyciąć, zostawić dwie macki, ale je wzmacniać? Wzmacniać macki, Boże. Co ja zrobiłem? Sorry. Tutaj, włażej myślę, że też to jest, i, i to Biartów też przyznam rację, oczywiście chodzi tutaj o to, żeby Wszystkie rzeczy, które pojawiają się, znaczy nie wszystkie, ale żeby część rzeczy, która pojawia się nam... Y polskim rynku grozy była właśnie taka sztandarowa, coś, czym można się pochwalić, coś, co jest w pełni profesjonalnie wykonane, to owszem, takie, takie rzeczy, no, o, o takie rzeczy należy, do takich rzeczy należy dążyć. No, ale nasz rynek polskiej grozy ma jeszcze to do siebie, że wielu chce i wielu chce na siłę coś zrobić i bardzo często są tak zwane w gorącej wodzie kompanii ci ludzie. No i wtedy te wszystkie projekty nie do końca są dopieszczone, brakuje też pewnej jakby, no brakuje też finansowo, no. można powiedzieć tutaj trochę pod tym kątem, żeby, nie wiem, oddać to w jakiś, bardziej do, do jakiejś bardziej profesjonalnej edycji i tak dalej. do no i przede drukarzy. wszystkim. No i dystrybucji, dystrybucji, no i dystrybucji też. Polsce. To może teraz trochę skorzystam z waszej wiedzy, w końcu do tego mamy zamianę ról. Też we swoim wpisie niżej Łukasz Arbitowski napisał, właściwie nie wiem z czego to wynika, ale tak po prostu jest. Być może horror przyjmuje się w krajach względnego dobrobytu i stanowi rodzaj bezpiecznej zabawy w przerażenie. Nigdy nie chodziło mi o coś takiego. Chciałem, żeby czytelnik bał się moich książek i brzydził się nimi tak, jak powinien sobą i jak ja się sobą brzydzę. W Polsce, gdzie fatamorganę marzeń wyznacza średnia krajowa, niecałe tysiąc euro, gdzie wydostanie się z prowincji przypomina pielgrzymkę do Medjugorje, a samotna matka zamiast pomocy dostaje centralny wpierdol, nie potrzeba żadnych horrorów. Myślę, że to znaczy, ja powiem najpierw co ja myślę o tej, o, o, o tej diagnozie. To znaczy ja myślę, że akurat to, że Fata Morgana marzeń wyznacza średnia krajowa, to jest bardzo dobre tło do horroru i tutaj się z Łukaszem nie zgodzę. Natomiast chciałem was pytać w kontekście tego, jak, jakie mamy zapoczące, Potrzebowań na horror, czy nie jest tak trochę schrona w Polsce jak z literaturą erotyczną? W sensie PRL po prostu nam ją wyciął, jej nie było. My się jej nie uczyliśmy. My, jeżeli trafialiśmy na horror klasyczny, o czym Ty mówiłeś na, kilka razy na konwentach, Bożeju, że. My, jeżeli mamy nawet horror, nawet jeżeli mamy balladynę, to będzie to dla nas albo odwołanie się do tradycji, albo ku, ku, ku, ku pokrzepieniu serc, albo będzie to ma wzbudzać uczucia patriotyczne, a nie strach. Może coś w tym właśnie kierunku, znaczy my zostaliśmy skaleczeni w pewnym momencie, kiedy w Europie się rozwijała literatura gotycka, kiedy się rozwijał ten gatunek i rozwijali się czytelnicy, którzy chcieli się bać i sobie czy, czy te wszystkie gazetki groszowe, te ówczesne tabloidy czytali, to u nas powstało e, e, ten kopis znaleziony w Saragoście, tyle że po francusku. Ale to, to, to ja się włączę. Słuchajcie, to jest moim zdaniem zadanie dla historyków, naprawdę. I mówię to zupełnie poważnie. Bo w tym czasie, kiedy powstawał Penny Dreadful, to mi się wydaje, że my w tym czasie właśnie musieliśmy sobie udowadniać, że w ogóle powinniśmy istnieć. Tak? I w tym czasie, kiedy służące pokojówki zaczytywały się w horrorach i straszyły swoje dzieci, a panowie w knajpach opowiadali sobie o Kubach Rozpruwaczach, no to u nas spiskowano z jednej strony i myślano o powstaniach, to część mała ludzi, a druga część mała ludzi próbowała w ogóle rzeczywiście przetrwać. Jakkolwiek, w biednym świecie. My teraz odrabiamy wiele zjawisk społecznych jako, jako ta część Europy. Zresztą zwróćcie uwagę na zjawisko prekariatu, na to, co się dzieje w prawie pracy, na umowy, dzieło itd., dalej tak zwana opóźniona rewolucja przemysłowa. My odrabiamy to, co odrobiono w innych częściach Europy i świata 100-150 lat temu. Może dlatego ta nasza groza jest jeszcze taka właśnie albo baśniowa, albo zaangażowana ee, i tak dalej. Natomiast ja się tutaj z, z Łukaszem też nie zgodzę w, w innej rzeczy. Bo ja prozę Łukasza cenię ogromnie. Zresztą zawsze go chciałem poznać. Mam nadzieję, że to się kiedyś stanie, bo też lubię Kinga Daimonda więc myślę, że się byśmy dogadali. Łukasz napisał, że czytelnik powinien się brzydzić książką podobnie jak ja się sobą brzydzę. Otóż ja się z tym nie zgodzę, bo uważam, że za wszelką cenę trzeba oddzielać artystę od rzeczy stworzonej i od dzieła artystycznego. Oczywiście kontekst znać warto, bo on pomaga przeczytać dzieło, ale słuchajmy muzyki, nie słuchajmy muzyków. I czytając Szczęśliwą Ziemię Orbitowskiego, której on może nawet powiedzieć, że to nie jest horror, dla mnie jest i to jeden z lepszych, jakie czytałem w ogóle, Yy, oczywiście fajnie jest znać po drodze trochę biografię Łukasza i, i gdzieś tam ją wpleść w ten kompleks, ale, kontekst, ale to w ogóle nie jest potrzebne. Bo opowieść jest na tyle dobrze stworzona, na tyle kompletna, że może funkcjonować bez autora. Podobnie u Stephena Kinga. U Lovecrafta jest trochę inaczej. U Lovecrafta rzeczywiście, jak znasz biografię człowieka, to zupełnie inaczej się te teksty czyta. Ale tak totalnie o, o 180 stopni. No i teraz pytanie, czy horror potrzebuje ludzi bogatych? No bo to tak naprawdę w uproszczeniu, tak? Musimy być bogaci, szczęśliwi, żeby straszyć się tym, który przyjdzie takim slasherem, który przyjdzie do nas do miasta, Jason Wurkis i będzie nas wyciągał z tych pięknych domków i nas zabijał. Otóż moim zdaniem nie. Otóż moim zdaniem nie trzeba. Dowodem na to są filmy grozy powstające w, i, i książki powstające w różnych innych społeczeństwach i kulturach, straszące po prostu czymś innym. W Japonii straszy się samotnością, na Dalekim Wschodzie straszy się zemstą i duchami, i tą wspaniałą ich duchowością. W... Z Chin za chwilkę do nas przyjdzie film o zombie, ale myślę, że to jest kwestia tylko i wyłącznie rynkowa i próba złapania zombie za nogi, żeby troszeczkę na nim zarobić. W Stanach Zjednoczonych rzeczywiście no to przedmieście bogate nastolatki boją się, że ktoś je zje i, i, i tak dalej, ale my tutaj też się mamy kogo bać i czego bać. Nawet jeżeli nie mamy pieniędzy, no to może nas straszyć zupełnie inaczej. Wydaje mi się, że jest miejsce na horror w społeczeństwach biedniejszych, eee, tylko może to jest kwestia tego, że my jako społeczeństwo po prostu nie odrobiliśmy szerszej lekcji. Lekcji takiej, że kultura nie musi być z piedestału. To znaczy to, że pokojówki czytały sobie Penny Dreadful w Londynie, to nie było nic złego. Eee, Paradoksalnie może właśnie odrabiamy teraz te lekcje, choć nie w kierunku, w którym ja bym chciał. To, że Sylwester w telewizji polskiej i jego gwiazda to Zenek Martyniuk jest może znakiem tego, że ta polska popkultura rzeczywiście zaczyna się rodzić, zaczyna działać i zaczyna być ukonstytuowana. Trochę szkoda, nie jest to do końca kierunek, w którym ja bym chciał, żeby ona zmierzała, no ale ja jestem tylko jednostką. Widocznie rzeka kultury płynie w trochę innym kierunku, ale może o to chodzi? Co myślicie? Krzyśko. Znaczy tutaj z tego co Błażej mówił, no to też y, część moich myśli oczywiście już jakby ubrał w słowa, ale jeszcze co ja bym dodał, to może y, nie do końca tak... Y, jest, że nie wiem, społeczeństwo musi być bogate, żeby tam gdzieś horror się rozwijał. Wtedy będzie się rozwijał po prostu inny typ jakby horroru i inne zagrożenia będą mogły stanowić jego kanwę. U nas w Polsce jednym takim, jedną taką rzeczą, która może być jakby tym może jakby stanowić o tym, że horror nie jest aż taki popularny, jest to, że u nas ogólnie to całe czytelnictwo też nie jest takie zbyt popularne. U nas jakby duża część społeczeństwa jednak stara się łapać jakieś łatwiejsze, czy to łatwiejszą literaturę, bo horror wcale, wbrew pozorom, nie jest łatwą literaturą, przynajmniej według mnie. Oczywiście jest gro książek takich horrorowo-rozrywkowych, które nic ze, nic ze sobą nie noszą, ale duża część, przynajmniej współczesnych pisarzy horroru, ma coś mocnego do przekazania, ma jakieś przesłanie i te książki jakby no, nie są jakby do końca, nie trafiają do czytania, to, takiego, który właśnie lubi literaturę jakąś lekką i łatwą. A w Polsce jest jednak jeszcze też to, że po części tutaj pół na pół już yy, mogę powiedzieć, yy, trochę się z zgodzę, trochę nie, że jednak yy, słaba jakby forma materialna części społeczeństwa, przede wszystkim też części społeczeństwa nomen omen czytającego, bo trzeba zwrócić uwagę na to, że bardzo duża liczba osób powiedzmy majętnych, a raczej nie sięga w ogóle po literaturę, a jeżeli już, to tylko po jakieś utarte yy, najpopularniejsze kanony literackie. Tak samo zresztą jest z muzyką, też nie każda z tych osób szuka jakby tej wartościowej muzyki, tylko po prostu bierze gdzieś coś, co jest na jakimś topie i wtedy ona też wydaje się, że jest na topie. No a ta, ten niski stan materialny może odpowiadać właśnie za to, że fani takich książek no, nie sprzyjają rynkowi, ponieważ tych książek nie kupują, gdzieś starają się je wiadomo wypożyczać i tak dalej. Rynek rynkiem może wtedy właśnie już nie jest takim dokładnie idealnym, aczkolwiek tego, tych czytelników trochę jest. Zresztą to właśnie widać, że u nas teraz właśnie ta literatura grozy staje się ciągle trochę bardziej popularna, coraz to nowi ludzie się nią interesują. Ale tak jak mówię, no tutaj może być ta przeszkoda w jakiś sposób ta materialna taka. Inną sprawą są oczywiście filmy grozy, które i horrory, które w Polsce są popularne i to są nader popularne, bo chyba nawet w kinach, jeżeli wypuszczane są nowe filmy z tego, co przynajmniej ja wiem i co co, co wynika, no to one się, że tak powiem, zarabiają na siebie, więc ludzie na horrory do kina chodzą, horrory gdzieś kupują, ale z literaturą już jest trochę gorzej. Czyli co? Myślę, że możemy powolutku podsumowywać. Rozumiem, że jest źle, ale raczej są szanse, że będzie dobrze i że córki dancingu są jednym z tych przejawów, bo chyba to jest pierwszy od wielu lat taki drogi wkład w mainstream właśnie od, od gatunków związanych z grozą. To jest fajna rzecz też właśnie z córkami dancingu, że jest to sięgnięcie po elementy horroru w zupełnie innym gatunku i to jest chyba też właśnie bardzo ważne, żeby horror nie zawsze był sam jakby horrorem w sobie, żeby on nie tłamsił się i nie gniótł jedynie we własnym sosie, ale po prostu, żeby jego elementy wkraczały w różne rejony. Tutaj tak jak Błażej mówił o szczęśliwej ziemi, ja się z Błażejem zupełnie zgodzę, to jest horror i Łukasz od tego nie ucieknie pomimo swoich właśnie własnych jakby swojego własnego zdania. No i to jest ważne, żeby też tak jak i Łukasz poszedł trochę w inną stronę literacką, on gdzieś zawsze ta nuta grozy w jego pisarstwie pozostanie i to jest właśnie bardzo istotne, żeby niekoniecznie tworzyć tylko stricte horrory jako horrory, ale żeby elementy grozy właśnie szły gdzieś dalej. Podobnie jest zresztą z książką Carly Mori Kostuszka, tą najnowszą która też jest przecież horrorem, ale jest to horror złożony z zupełnie innych elementów niż większość pozycji i grozy na rynku polskim i to też warto zwrócić właśnie uwagę. Mi się wydaje, że też ważne jest to, że córki dancingu są filmem naprawdę postmodernistycznym. W naszym kinie, prawda, który, no, Polacy z kinem gatunków już są ostrzelani, wiedzą co to jest i nie, nie trzeba ich tego uczyć dobrze jest i warto Polakom pokazywać postmodernizm, warto mieszać było wiele prób, ja wspominałem tu Eukaliptus, który niestety przez tydzień był w kinach, potem zniknął ee, i nie mogę go znaleźć ktokolwiek widział, ktokolwiek wie e, przez Facebooka Gora, który był, kochani, bo chcesz jeszcze raz obejrzeć Eukaliptus, dajcie znać e, Polski Western erotyczny e, ale wracając, Córki Dancingu są właśnie filmem, który pokazuje że u nas też można zrobić Tarantino że u nas też można zrobić Rodriguez'a i naprawdę odwagę twórcy, odwagi reżyserowie i przede wszystkim odwagi dziadowie i babcie decydujące o finansach i o przyznawaniu kasy i odwagi działy promocji w dużych firmach, bo ja naprawdę nie widzę problemu, żeby duże firmy, które mogłyby się zareklamować przy okazji takiego filmu załóżmy, że akcja takiego o horroru zgrywałaby się w dzisiejszych czasach naprawdę to nie byłoby kłopotem, żeby bohaterowie rozmawiali przez jeden rodzaj telefonu komórkowego. Tak się robi w Stanach Zjednoczonych nie jest to super nachalne, a dzięki temu można sfinansować naprawdę dobry film. Nie bójmy się, róbmy, bo Polak potrafi, tylko niech się przestanie wstydzić do diabła. Tak samo jak się nie przestanie wstydzić erotyki, ale o tym już ja jasno rozmawialiśmy w korektywie przy okazji wizyty Kinky Kidens. Powinniśmy się po prostu przestać do Diabła Świętego wstydzić. I wtedy wychodzą fajne rzeczy, kurcze. Myślę, że będziemy wracać do tego tematu jeszcze nie jeden raz przy okazji nowych produktów. I myślę, że nie ostatni raz robimy audycję wspólnie z, z Krzyśkiem z Misterium Grozy. Ja też tak, myślę, i teraz pozostaje jeszcze tylko opinia Krzyśka. Już dwa naciski są na ciebie. Tak. Ja, ja bardzo chętnie, zawsze z wami. Tę pierwszą audycję w nowym roku życzymy Wam wszystkim, poza tym, że. Wszyst wszystkiego najlepszego. To oczywiście pozostaje nam jeszcze życzyć kolorowych koszmarów, a mówili Krzysztof korsarz Biliński, Błażej Grygiel i Artur Olchowy.